Um, przed nami święta, za nami cała runda, więc czas przyszedł na podsumowania. Um, zaczynamy od um, kategorii um, najlepszego um, zespołu tej rundy, czy, czy drużyny, która zaprezentowała się z najlepszej strony. Kto miał tą rundę najbardziej tłustą, kto przyniósł swoim kibicom trochę słodyczy, a więc kto jest karpiem wigilijnym rundy, pierwszej rundy jesiennej sezonu 2010-2011. Tomek, może ty zacznij, skarż swojego faworyta. No jest, jest to niesamowicie trudny wybór, tak naprawdę nie wiem, ale, ch ale chyba poradzi, Barcelona. Sobie, jak... Poradziłem sobie, dosyć długo się na tym zastanawiałem, ale zdaje mi się, że, że Barcelona jest w tym momencie najlepszym zespołem na świecie, więc... A nie, nie Inter, to Inter, Tomek, oficjalnie dzierży ten tytuł. No tak, pokonał, pokonał jakże, jakże wysoko notowany zespół z Afryki, z Demokratycznej Republiki Kongo, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w Także... finale rozgrywek do doszedł dzięki zwycięstwu nad Barceloną. Od Daihono, no zwycięstwo, które, które miało miejsce jeszcze w pierwszej połówce roku, a mówimy o tej rundzie. Także Barcelona oczywiście najlepiej obecnie grający zespół na świecie, zespół... No, no, który, który ogląda się tak jakby się grało w FIFA albo w PESA, czy, czyli po prostu no, szybka, dynamiczna gra, wy wymiany podają, piękne, piękne bramki. Fani, którzy nie, nie kibicują Barcelonie, również uwielbiają je mecze, bo jest po prostu czysta przyjemność. No nie wszyscy, ale faktycznie dużo, duża rzesza takich jest. Johnny, zastanawiam się kogo ty mogłeś wskazać? Ja naprawdę nie wiem oczywiście zgodzę się z Tomkiem także przyznaję ten tytuł Karpia Rundy w Wielkiej Barcelonie, która naprawdę gra w nie z tej ziemi obecnej, więc jeżeli może grać lepiej, to to nie gra w przyszłym roku. Ja oczywiście na Karpia Rundy nie, Barcelonę nie wystawiam. Co prawda są dwa punkty przed Realem Madryt, ale jednak jednak stawiam na na królewskich. Przede wszystkim za to że pokazali duży potencjał to jest drużyna w której jest, jest mnóstwo mnóstwo talentu. Ozil wielokrotnie błysnął Di Maria także Carvalho był bardzo solidny przez prawie całą rundę. Pepe miał całkiem dobrą rundę. Paru zawodników zrobiło zrobiło wyraźne postępy. Oczywiście można się jeszcze paru rzeczy przyczepić ale to, no to przyjdzie czas i, i, i miejsce w innych kategoriach także moim, moim karpiem rundy jest Real Madrid a Barcelona. No cóż jest na dwa, na dwa punkty przed nami ale, ale jeszcze nic nie wygrała. Poważnie naprawdę ale ci naprawdę tak uważasz. To... Naprawdę John. szczerze tak? To... tak tak jak najbardziej. Jesteś kibicem Realu i po prostu nie chcesz dać Barcelonie karpia. No to znaczy jestem kibicem Realu powiem tak jestem kibicem Realu. Dla mnie najlepszą drużyną w tej rundzie jest Real Madrid. Nawet jak przegrał 5-0, 5-0, cichy 5. Cichonia że w swoim, prawda, własnym świecie, gdzie, gdzie Real wygrywa wszystkie mecze. Okay. A ten tydzień, A, akurat, bar jest tak wyjęty <śmiech> z życia. Barcelona nie ma swojego świata, w którym wszyscy się ciskają, poklepują, nawzajem się, się spierają, kto jest lepszy, oczywiście wskazując każdy, każdy drugiego. Ja myślę, że każdy ma swój świat i, i zostańmy na razie przy tym, przechodzimy do następnych kategorii. Kto był śledziem rundy, czyli kto był w tej rundzie cienki? Kto, kto, kto był dosyć surowy wobec swoich kibiców? Johnny, kto był dla ciebie śledziem? śledziem? Drużynowo, oczywiście. Mówimy o drużynie. Śledź jedzie do Sewilli, która jest moim zdaniem naj, największym rozczarowaniem jak dla mnie. Można było, może się tego spodziewać, bo jakby. Może się, wypali, może się wypaliła już w tamtym sezonie nawet civilla, i, i w tym to jest tylko pogorszenie, ale spodziewałem się czegoś więcej. Nie mówię o tym meczu z Realem, żeby nie było, że po prostu ten mecz przy... ale ten mecz jakby przechylił szale, bo to, co zobaczyłem, i w ogóle to, co prezentuje w tej rundzie Sevilla, nie wiem, przez dwie kolejki nie miała dwa razy dobrego meczu. Pod, z rzędu. Z, zremisowała z Borussią Dortmund yy, i to jest jedyny jej sukces i awans yy, do kolejnej rundy Buhar, Ligi Europejskiej, więc dla mnie to jest porażka. Ja muszę, ja muszę się zgodzić yy, z Johnem na no, Sewilla yy, Ten żenujący występ Sewilli w meczu z Realem chyba był, był najlepszym podsumowaniem yy, rundy w ich wykonaniu. Tam rzeczywiście coś się wypaliło. Kiedyś Sewilla była to drużyna, która w każdym sezonie wprowadzała dwóch, trzech yy, nowych, młodych zawodników na na rynek y, piłkarski, zawodników, którzy później przechodzili y, wyżej, przechodzili do lepszych klubów, na, natomiast obecnie są tam albo zawodnicy w y, wypaleniu już dla tego klubu, tacy jak y, na przykład Luis Fabiano, któremu już w ogóle nie, nie, nie chce tam się chyba tyłka ruszyć, żeby chociaż jakiś sprint wykonać, albo są to zawodnicy, którzy jednak prezentują trochę zbyt, zbyt niski poziom, tacy jak chociażby Dabo czy, czy Negredo w ostatnim meczu z Realem, gdzie, gdzie ostrzeliwał tam trybuny. Nie wiem, może, może jakiś, jakiś znajomy tam się, jego siedział na trybunach, chciał mu podać piłkę. E, Okej, okay. widzę, że tutaj ten ostatni mecz dość mocno chyba wpłynął na wasze oceny, ale ja się zgadzam generalnie, że sevilla miała naprawdę słabą rundę. Nawet tak jak Johnny wspomniałeś, ten ich sukces, awans do kolejnej rundy Ligi Europy po remisie z Borussią, no to był remis naprawdę brzydki i... I, i naprawdę y, po prostu zęby bolały na to patrzeć. Jeżeli oni w ten sposób y, chcą sukcesy odnosić, no to ja też faktycznie y, y, y, zgadzam się, że śledź im się należał. Jeszcze, jeszcze tylko jedno o Patrzę teraz na tabelę i widzę bilans bramkowy. 21 goli strzelonych, 27 straconych. Dobrze widzę. I Sewilla która zawsze słynęła z ofensywnej, szybkiej gry w tym sezonie ustrzeliła w 16 meczach 21 goli, a od 27. Mój śledź kolejki jedzie do Malagi. Drużyna, która przed sezonem została kupiona przez Szejków, którzy zapowiadali atak na, na ligowe potęgi, zapowiadali puchary europejskie. Znajduje się w tej chwili na 18 miejscu i, i jest jednym z kandydatów do spadku niestety. Ja ciągle wierzę, że to, jest, że to się musi odmienić w końcu, bo jednak sporo jakości w tej drużynie jest, ale... I gra przede wszystkim wyglądała w ten sposób że, że oni dużo biegali i dużo walczyli. Natomiast nie było wiele pomyślunków w tej grze nie było przede wszystkim skuteczności. Obrona była tragiczna. Cała drużyna nie była zgrana nie było w tym harmonii i zdecydowanie atak góruje nad nad obroną. Strzelali dosyć sporo tracili jeszcze więcej. No i, i tak jak już wspomnieliśmy przy okazji ty, tych wyników w ostatniej kolejce na, na koniec porażka z Atletico która tak naprawdę dobrze obrazuje stan, stan Malagi na, na tą chwilę No i wydaje się że bardzo pracowity okres transferowy przed nimi. Miejmy miej, miej nadzieję że jednak jednak coś pokażą bo, bo to zawsze jakaś jakaś szansa na nową siłę zawsze na, na coś nowego w lidze. Także śledź kolejki śledź rundy jedzie do Malagi ode mnie. Jeśli chodzi o wyróżnienia indywidualne, ja bym chciał Karpiem rundy jako piłka, dla, dla piłkarza obwołać Marcelo. Tak się długo nad tym zastanawiałem, kogo by tu można było wyróżnić I, i to jest zawodnik, który zrobił chyba największy postęp ze wszystkich graczy Realu w tym sezonie. Ma swoje słabości i to się nie da ukryć, że obrońcą nie jest najlepszym, ale nawet w tym meczu z Sevilla widać było jak bardzo go brakowało kiedy po prostu nie miał kto tej piłki pociągnąć z drugiej linii nie miał kto wyjść pomocnikom i, i napastnikom do podania. Także um, powiedzmy że, że Marcelo um, będzie moim moim um, karpiem. Tej rundy. Przy czym zaznaczam, że, że, że nie wyróżnił się aż tak bardzo, jak, jak, jak, jak można by się spodziewać się od, od zawodnika, któremu przyznaje się właśnie takie, takie wyróżnienie. Johnny, teraz nie Twój, my, twój kart, ci, ci, to jest Przepraszam cicho, czy, czy ty jesteś jakimś ukrytym członkiem rodziny? Marcelo? Yy, tak, bo jestem, bo jestem, jestem, tak, jestem. Ja z Brazylii. Bo to chyba tak, stąd ten pseudonim. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić innego uzasadnienia tej decyzji. No ale dobrze, kontynuujmy. Johnny, twój karp. <głos> muszę powiedzieć, że, że tak, że cichy wygląda, jakby był. jakiś <głos> brat Marcelo. Jakiś tam loczek muszę chyba kręcić, <głos> I trochę mi skóra pociemniała od tej zimy. A raczej od słońca. Ale dobra, przechodząc do prawdziwego karpia tej rundy mój kart może nie będzie zaskoczeniem, ale idzie do Pedro, a może i będzie zaskoczeniem. Pedro z Barcelony, który w tym sezonie udowadnia, że jest naprawdę bardzo wartościowym zawodnikiem i że doświadczenie nabyte przez, ostatnie, przez ostatni rok, półtora roku bardzo dobrze wykorzystuje. Gra bardzo dobrze, nie, nie tylko jakby to powiedzieć, w ataku nie tylko dobrze się zachowuje pod bramką rywali, ale spełnia jakby wszystkie założenia taktyczne, które Guardiola mu nakreśla i, i biega już jakby z głową, a nie, a nie jest i jest, jestem bez głowy. Dlatego moje wyróżnienie idzie do Pedro. Tomek, twój Karp rundy indywidualnie. Indywidualnie no najlepszy zawodnik to, to oczywiście Messi. No to, to jest taki oczywisty, oczywisty wybór w tym przypadku, ale warto zwrócić uwagę na to, o czym też Johnny pisał na blogu, to, to jest trochę inny Messi w tym sezonie, czyli Messi podejście po Brachimowicza, Ibrahimowicza, który, który gra środkowego napastnika, Messi jeszcze bardziej cofający się do środka pola, Messi, który jeszcze więcej asystuje, jeszcze bardziej rozprowadza akcje, jest, jest to Amerykanie chyba w koszykówce mówią all-around player, czy, czy jest, jest to taki zawodnik zdolny do wszystkiego zagrać na każdej pozycji w ataku, zarówno jako rozgrywający, jako wykańczający akcję, jako dośrodkowujący, dryblujący. Więc jest, jest to niesamowity rozwój niesamowitego zawodnika. Tak jak dotychczas stwierdziłem, że chyba najlepszy zonik, którego widziałem w życiu na żywo to Ronaldinho. Zdaje mi się, że, że, że Messi, Messi już osiągnął co najmniej ten poziom, a, a jeszcze, jeszcze Roniego prześcignie. No tak, to wyróżnienie dla Messiego było właściwie nieuniknione przez któregoś z nas. To w takim razie, skoro Tomek już jesteśmy przy tobie, to od razu śledź rundy indywidualne według ciebie. Indywidualnie dla zawodnika No myślę, że Benzema z Realu Madryt. Wielki talent, jakże, jakże fantastycznie grający. W tej rundzie dla Realu. No, zdaje mi się, że, że to już nie, nie ma ratunku. Są to wyrzucone pieniądze. Po pierwsze zdaje, zdaje mi się, że jego talent był trochę jednak przesac, przeszacowany. On wcale tam w Lyonie nie strzelał tych bramek aż tak na potęgę. Plus pamiętajmy, że, że Liga Francuska jednak nie należy do tej czołowej trójki, a może i nawet czwórki na kontynencie. Z drugiej, z drugiej strony też charakterologicznie zdaje mi się, że ten zawodnik nie jest wystarczająco dojrzały, wystarczająco pracowity, by zrobić karierę w takim klubie jak Real Madrid. Także ja, ja już bym Benzemę spisywał na straty. Myślę, że zasłużony śledź dla tego zawodnika. O Benzemie jeszcze, jeszcze wspomnimy przy, przy okazji innych kategorii, tymczasem Johnny twój śledź indywidualny może wyjątkowo nie dam tego śledzia śledźni powędruje do zawodnika a do trenera Real Madryt Jose Mourinho, który moim zdaniem tyle co wnosi dobrego w sensie taktycznym i swojej wiedzy o piłce nożnej a tyle złego też wnosi swoim zachowaniem na konferencjach prasowych w czasie meczu, meczów i ciągłym podziudzaniem podjudzaniem do, do, do złych emocji i mi się to w ogóle nie podoba. Uważam, że należy się większy szacunek dla, dla rywali. Nie mówię to o Barcelonie, bo Barcelona pokazała to na boisku, ale dla innych, to jak traktuje innych trenerów, jak traktuje innych z, z, jak sędziów, działaczy, no tego, tego można było się spodziewać. Nie mówię, że jestem zaskoczony, no ale to mi się w ogóle nie podoba i, i, i dlatego śledź drogi do Jose. Ja swojego śledzia dam... Y indywidualności spoza wielkiej dwójki to była to była runda dla, dla, dla Barcelony i dla Realu udana bardziej lub mniej natomiast kiedy kiedy patrzę na, na pozostałe drużyny też jest sporo sporo jakości zwłaszcza w dołach tabeli i dla mnie uosobieniem byle jakości jest obrońca Jarosik z Realu Saragossa który nie dość, że nie jest jakimś szczególnym wsparciem dla, dla, dla defensywy swojej drużyny, to jeszcze przynajmniej dwukrotnie po prostu katastrofa. No, takie straty piłki, jakie on prezentował jako ostatni zawodnik Saragosy, kosztowały po prostu jego drużynę parę punktów w tej rundzie i prawdopodobnie mogą kosztować ją także pozostanie w lidze. Oczywiście nie chcę tutaj z Jarosika robić kozła ofiarnego bo cała Saragossa jest do niczego ale um, ale no on po prostu się wyróżnił tymi swoimi zagraniami tym samym zarobił śledzia rundy ode mnie. Przechodzimy do już do przyjemniejszej znowu kategorii w tej teraz będziemy przyznawać wyróżnienia osobiste nasze, czyli niekoniecznie musi to być zawodnik, który zawojował ligę albo zaimponował wszystkim kibicom, ale ktoś bądź, bądź coś, na co, na co chcielibyśmy po prostu zwrócić Waszą uwagę. I może zaczniemy od Tomka. Tomek na swoje wyróżnienie, na swój order jakby wybrał kutię ze stołu wigilijnego. A więc Tomek, kto jest Twoją kutią tej rundy? Moje wyróżnienie nie jest pozytywne tutaj, ponieważ nie wspomniałem, że nie jestem, nie jestem wielkim zwolennikiem. Kuti powiem, że, że, że nie, nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę, to, to jest mak, miód, orzechy, bardzo e, słodki deser, dobry w małych ilościach, natomiast w dużych ilościach powodujący odruchy wymiotne i tak, tak mi się to kojarzy bardzo z Cristiano Ronaldo, również bardzo słodziutki chłopak, którego rzeczywiście niektóre z wody w małych ilościach całkiem przyjemnie się ogląda, jednakże w przekroju całego meczu jego, jego zachowanie, jego sposób gry, cóż może przesadzam, ale mogą niektórych kibiców powodować mdłości. Także dla mnie nagroda Kuti dla Cristiano Ronaldo, zawodnika, którego nie lubię, którego nigdy nie lubiałem również kiedy grał dla Manchesteru. Takie wyróżnienie. A to ja się właśnie zastanawiałem, że yy, po prostu zdziwiłem się, że, że, że, że to jest negatywne wyróżnienie. Także to się zgadza, bo ja tak, tak jak ta, ta Kutia brzmi całkiem, całkiem dobrze i, i smakuje całkiem dobrze. No Tyle ja też mam inne odczucia względem Aldo niż ty. Okay. Johnny twoją kategorią kategorią twoim, twoim wyróżnieniem jest susz z kompotu wigilijnego. Do, do kogo powędruje susz tej rundy. Do kogo może pasować susz tak się zastanawiałem i, i sobie myślę że e, najlepiej oddaje susz Dawid Trezegar który przychodził do Herkulesa jako już e, Trochę zgasła gwiazda, czyli taki susz, taki, z którego można zrobić kompot. No i okazało się, że trener Herkulesa wraz z Drętwę i z innymi tam zawodnikami yy, zrobili, yy, sprawili, że David Trezeges 7 7 goli w tej rundzie. Więc myślę, że jak na zawodnika, który przeżył już chyba wszystkie kontuzje, które mógł przeżyć i, i wydaje się, że niedługo już będzie na emeryturze, 7 goli widzę hiszpańskich w słabym Herkulesie. To jest jednak yy, kompot i dobrze. A więc z suchego Trezega jeszcze był jakiś kompot w tej rundzie. Moje wyróżnienie, czyli Kluski z Makiem wędrują do, do Drętego. Można powiedzieć, że jego włosy trochę przypominają Kluski. Dręte to jest zawodnik, który w Madrycie miał bardzo ciężkie życie. Drwili z niego kibice. On nie radził sobie kompletnie na wojsku. Natomiast w Alicante znalazł swoje miejsce. Był bohaterem zwycięstwa nad Barceloną. Był bohaterem kibiców, którzy założyli jego fanklub i miał naprawdę parę dobrych występów w tej rundzie, był ważnym zawodnikiem dla, dla Herkulesa i mimo, że on wspominał ostatnio o tym, że chciałby do Madrytu wrócić, ja myślę, że najlepiej by dla niego było gdyby on tam po prostu został, tam gdzie jest doceniany, tam gdzie może liczyć na grę w pierwszym składzie i tam gdzie po prostu będzie czerpał przyjemność z życia. Ja życzę, życzę Roystonowi, żeby trochę, trochę tak realistycznie i, i trzeźwo spojrzał na sytuację i został w Herkulesie i, i, i, i żeby mu się tam dobrze wiodło i, i to jest ciekawe właśnie, że, że i ja i Johnny wskazaliśmy na zawodników Herkulesa, bo to jest drużyna, która być może zasługuje też na wyróżnienie Jakieś takie grupowe, bardzo mądrze z, y, poskładana przy, przed tym sezonem przez, y, przez zarząd. To jest Beniaminek, do którego dodano y, no, za, po, po świetnych zabiegach na, na, na, na rynku transferowym, trzeba powiedzieć, y, klasowych zawodników właśnie takich jak TrezeG, takich jak Nelson Waldes, i takich jak właśnie Royston Drenthe, który jest kluskami z makiem. I y, y, y, ponieważ y, przed nami kolejna runda, kolejny rok, nowe otwarcie w jakim stopniu. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym Was zapytać, to są yy, może jakieś nadzieje, które wiążecie yy, w związku z yy, następną rundą. Kto Was zaskoczył w tej rundzie? Kto się, kto się objawił w tej rundzie, w hiszpańskiej? Kto może wpłynąć na nią także w, yy, w rundzie następnej? A więc kto zostanie Mesjaszem rundy? Johnny, Twój Mesjasz rundy. Miałem trzech kandydatów do, do takiego objawienia tej rundy. Mam na myśli Espaniol, Hetafe i Benjaminka, drugiego Real Sociedad. Ale jednak wybieram Espaniol z tych trzech. Myślę, że największe zaskoczenie piąte miejsce. Ja się tego nie spodziewałem, pewnie w Espaniol też się tego nie spodziewali. I, I myślę, że grając tak jak grają w dosyć średniej lidze teraz obecnie mają szansę na europejski puchary. Mają szansę nawet popatrzeć z Walencją, zobaczymy jak na rynku transferowym sobie poradzą i mam nadzieję, że, że, że to czwarte, piąte, szóste miejsce utrzymają. Oni mają jeszcze do końca tej rundy dwa trudne mecze, wyjazd do Walencji, do Sewilli O ile ja zgadzam się, że Espaniel był największą chyba niespodzianką tej rundy, to ja bym jednak im nie przewidywał tutaj większego sukcesu w walce choćby o Ligę Mistrzów. Być może być może europejskie pochary chyba jednak nie Liga Mistrzów. Trzeba im oddać że, że, że poczetino wyciągnął z tej drużyny chyba wszystko co, co mógł to naprawdę naprawdę sukces trenera jest że oni grają tak jak grają. No i Oczywiście słowa słowa uznania czapki z głów przed nimi. Zobaczymy jak, jak im się ułoży kolejna runda czy faktycznie będą w stanie ten impet utrzymać. Tomek twój twój rundy. Niestety niestety nie byłem do końca w stanie znaleźć takiego mesjasza. Myślę, że, że zespoły grają na, na swoim poziomie w większości przypadków. Natomiast taka nadzieja moja na rundę, co, co może być objawiają, liczę, że zespoły, zespoły z tego drugiego szeregu jednak zaczną się lepiej prezentować. I tak jak teraz mamy trzy ligi w Lidze Hiszpańskiej: Ligę Barcelony, Ligę Realu i Ligę pozostałych zespołów. Także będziemy mieli dwie ligi, ligę Barcelony i ligę pozostałych zespołów. Tak, taką mam nadzieję na następny rok. Czyli rozumiem, że, że te dwa punkty straty Realu do Barcelony to już jest dla Ciebie granica w tym momencie jednej ligi od drugiej. Myślę, że mecz między tymi zespołami wyraźnie wskazał tą granicę. Okej, okay, no zobaczymy. Nadzieję, myślę, że po obu stronach w związku z tym będą, bo rewanż będzie na Bernabeu. Mój mesjasz rundy wędruje do Mourinho który być może tutaj metafora z Świąt Wielkanocnych byłaby bardziej na miejscu, bo ciężkie chwile przeżył ten nowy Real już w tym sezonie, zwłaszcza oczywiście po porażce na Camp Nou. I ja mam nadzieję, że, że dzięki temu ta drużyna jakoś się, nie wiem, odrodzi, narodzi. Po tych, po tych suchych latach bez, bez Ligi Mistrzów, bez, bez żadnych tytułów. Myślę, że, że Realowi potrzeba właśnie dużego wstrząsu, żeby, żeby tam coś się zmieniło. Liczę na to, że Mourinho będzie odpowiednim człowiekiem, który, który te zmiany będzie w stanie przeprowadzić. Także z nim się wiążą moje nadzieje na następną rundę. Ale niestety nie brakło też w tej rundzie aspektów Primera Division które nam się nie podobały i myślę że także pozostałym kibicom tutaj ostatnie już wyróżnienia na dzisiaj będziemy przyznawać właśnie właśnie właśnie tym zjawiskom bądź tym, tym osobom, które według nas psuły przyjemność z oglądania piłki, psuły, psuły tą piłkę hiszpańską. Kategoria Heroda rundy. Ja przyznaję wyróżnienie tutaj zawodnikom symulującym, symulującym kontuzję, symulującym faule. To się stało już naprawdę nie do zniesienia za każdym razem, kiedy po prostu zawodnik ma jakiś kontakt z rywalem i nie wygra piłki, kładzie się na ziemię im mniejszy uraz ma, tym dłużej na tej ziemi leży, żeby spróbować go jakoś uzasadnić potem wchodzą masażyści, żeby mu pomóc on nawet bez pomocy noszy oczywiście schodzi z boiska, od razu jest gotowy gry, od razu odzyskał witalność i, i siły to psuje grę także z, z tego względu, że zawodnicy ogólnie w lidze hiszpańskiej moim zdaniem zbyt często oglądają się na sędziego i zbyt rzadko próbują zwyczajnie zdobyć gole nie oglądając się po prostu na, na rywali i na, i na arbitra. Oczywiście to też jest przytyczek pod adresem zawodników realu żeby, żeby tutaj nie było wątpliwości. Natomiast ogólnie po prostu chętnie mi się tego zjawiska z Ligi Hiszpańskiej pozbył Johnny. Kto według ciebie najbardziej psuł Ligę Hiszpańską w tej rundzie? To jest twoim Herodem? Moim narodem, jeżeli można tak powiedzieć, są kontrakty telewizyjne, które moim zdaniem niszczą ligę. To jest dobrze dla Barcelony i Realu, że mają dużo pieniędzy, niedobrze dla pozostałych 18 drużyn. No i, no i co mogę powiedzieć? No niedługo pewnie będzie podpisana nowa umowa, jeżeli zespoły dojdą do porozumienia. Ostro walczy o to prezes Sewilli. No nie wiem, czy jego pozycja nie spada razem z pozycją Sewilli, no, ale to, to jest jego zmartwienie, więc ym, no to myślę, że to, że to trochę psuje ligę. I, i, I gdyby był równiejszy podział pieniędzy, może liga by była równiejsza. Ostatnie wyróżnienie. Tomek, Twój Herot tej rundy, widzisz? Herot, rundy dla zespołów, które w meczu z Realem Madryt. Boją się przejść własnej połowy, albo boją się uwierzyć, że ten Real Madrid jest spokojnie do ogrania, że ten Real Madrid jest do pokonania, albo przynajmniej można z tym zespołem spokojnie zremisować mecz. Myślę, że ten mecz z Cywillą ostatni był w dużym mierze takim podsumowaniem tego, jak niektóre zespoły podchodzą do meczów z Realem. Także to mi trochę przeszkadzało w tej rundzie, ponieważ widziałem, że, że, że Real można ukuć, natomiast żaden zespół nie był tego w stanie zrobić. Ale żeby nie zakończyć na negatywnych na negatywnej nucie mamy jeszcze świąteczny konkurs dla naszych czytelników i słuchaczy. My z Johnem w przeciągu, w przeciągu tej rundy w, w niektórych podcastach właśnie znajdowaliśmy zawodników w polskiej lidze i ich odpowiedniki ligi hiszpańskiej. Jefferson Monteiro na przykład z Realu był hiszpańskim grosickim typowaliśmy w Filipe Kaisedo na hiszpańskiego czyniamy. i chcielibyśmy, żebyście spróbowali znaleźć swoich kandydatów na takie odpowiedniki. Przykładowo weźmy na przykład Maćka Iwańskiego rozgrywającego Legii Warszawa który charakteryzuje się tym, że ponoć ma talent do rozgrywania piłki natomiast jest obibokiem i tego talentu nie pokazuje Wychodała natomiast najsłynniejszy brzuch w polskiej lidze No i w hiszpańskiej lidze byśmy potrzebowali kogoś kto również przejawiał pewien talent natomiast na przykład swoją swoją postawą na treningach i niskim profesjonalizmem po prostu zepsuł swoją karierę i, i, i swój talent zmarnował. Szkoda że go tego już nie ma w lidze. To no to jest do dyskusji sprawa. Natomiast faktycznie nie ma go w lidze hiszpańskiej więc może więc może to zostawmy w każdym razie zachęcamy do, do nadsyłania e, waszych propozycji. E, oczywiście jak to, jak to z, z konkursami bywa są e, nagrody. Mamy e, nagrody dla dwóch e, pierwszych miejsc. E, będziemy nagradzać najbardziej uderzające porównania najśmieszniejsze na uzasadnienia. E, pierwszą nagrodą e, jest książka Jerzego Dudka uwierzyć w siebie do przerwy 03 o tym jak, jak nasz bramkarz reprezentacji Polski i oczywiście Realu Madryt wspiął się na szczyt europejskiej i światowej piłki. I druga nagroda to Ręka Boga, życie Diego Maradona autorstwa Jimiego Bernsa. Kolejna wielka postać piłki, tym razem już światowej i Ameryki Południowej. Myślę, że ciekawa lektura dla każdego, tak naprawdę. Zwycięzca będzie mógł sobie wybrać książkę, natomiast drugie miejsce, oczywiście, będzie nagrodzone tym, co, co po zwycięzcy pozostanie. Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi na maila: johnny.chihonio.maupa.gmail.com. Ten mail będzie pod podcastem dostępny, więc będzie można łatwo wysłać do nas swoją krótką charakterystykę jakiegoś zawodnika Nie zachęcamy bo do wygrania są dwie książki które myślę że dla fanów piłki nożnej stanowią jakąś gratkę. Także jeżeli jesteś jednym z dziesięciu czytelników naszego bloga pomyśl jak wielką masz szansę na wygranie tych nagród. Eee, tak <grytanie> chciał zaprotestować ale takie są fakty więc szanse na zwycięstwo są naprawdę duże zachęcamy. No i oczywiście życzymy wszystkim wesołych świąt, odpoczynku od być może nadmiaru emocji piłkarskich. Tym, którzy, którzy potrzebują więcej emocji życzymy, żeby, żeby, żeby je znaleźli. Jakieś tam, jakieś tam mecze na pewno będzie można obejrzeć w tym czasie. My dziękujemy wszystkim czytelnikom i wszystkim słuchaczom. I y, y, życzymy też, żeby Wasze drużyny przede wszystkim sprawiały Wam dużo radości i satysfakcji. Y, I zachęcamy oczywiście do odwiedzania naszego bloga, zachęcamy do odwiedzania y, strony realserwis.pl, y, wszystko o, y, o Realu Madryt. Y, Tomek, jeszcze słowo od ciebie do, do, do słuchaczy: chciałbyś komuś złożyć życzenia? Nie, nie, niekoniecznie. <śmiech> <śmiech> y, ale zachęcamy do odwiedzin bloga też. Tak Tomek, Tomek na blogu jest trochę bardziej sympatyczny zachęcamy, <głos> zachęcamy żeby i, i tam do... szczególnie kibiców Realu ten, na bloga Tomka. Nie szczególnie kibiców reprezentacji no. polskiej którzy chcą poszliwować trochę angielski. Oczywiście linki są na naszym na naszym blogu. Także na dzisiaj się żegnamy i także na ten rok już następny podcast po kolejnej rundzie meczów w Primera Division. A tymczasem żegna się z, z Wami Cichonio, Johnem i Tomasz. Ja jeszcze ja też pożegnam tym razem kulturalnym. <laughs> Bardzo miłe żegnamy się do usłyszenia. Do usłyszenia.